Ewangelia według Jana, rozdział 20. Pierwszego dnia po dniu odpoczynku Maria Magdalena przyszła rano do grobowca, gdy jeszcze było ciemno i ujrzała odsunięty kamień od grobu. Przybiegła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus. Powiedziała im, wzięli Pana z grobowca, i nie wiemy, gdzie go położyli. Piotr i ten drugi uczeń przybyli do grobu. Biegli obaj razem. Lecz ten drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu. Nachyliwszy się, ujrzał leżące płótna, jednak nie wszedł. Szymon Piotr przybył po nim, wszedł do grobu i ujrzał leżące płótna i chustkę, która była na jego głowie, nie leżącą razem z płótnami, ale osobno zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł też drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu i ujrzawszy uwierzył, bo jeszcze nie rozumieli pisma, że musi zmartwychwstać. Odeszli zatem ponownie uczniowie do siebie. Maria stała płacząc na zewnątrz przy grobowcu. Gdy płakała, nachyliła się do grobowca i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. Oni powiedzieli jej, kobieto, dlaczego płaczesz? Odpowiedziała im, bo wzięli mojego pana i nie wiem, gdzie go położyli. Gdy to opowiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, a nie wiedziała, że to jest Jezus. Jezus powiedział do niej: Kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Ona, uważając, że jest to ogrodnik, powiedziała mu: Panie, jeśli ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a go wezmę. Jezus powiedział jej, «Mario». Ona, gdy się obróciła, powiedziała mu po hebrajsku, «Rabbuni», co wykłada się nauczycielu. Jezus powiedział jej, «Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do mojego ojca, ale idź do moich braci i powiedz im, wstępuję do ojca mojego i ojca waszego». Do Boga mojego i Boga waszego. Maria Magdalena przyszła, mówiąc uczniom, że widziała Pana i że to jej powiedział. Wieczorem tego pierwszego dnia tygodnia, gdy drzwi były zamknięte, gdzie uczniowie byli z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął w środku nich i powiedział im, pokój wam. Gdy to powiedział, pokazał im swoje ręce i swój bok. Uradowali się więc uczniowie, widząc Pana. Powiedział im ponownie, pokój wam. Jak mnie posłał ojciec, tak ja was posyłam. Gdy to powiedział, tchnął na nich i powiedział im, weźcie Ducha Świętego. Komukolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a komukolwiek zatrzymacie, są zatrzymane. Tomasz Jeden z dwunastu, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu więc inni uczniowie, widzieliśmy Pana. On powiedział im, jeśli nie ujrzę na jego rękach znaku po gwoździach, nie włożę palca swojego w znak po gwoździach i nie włożę swojej ręki w jego bok, nie uwierzę. Po ośmiu dniach jego uczniowie byli ponownie w domu, a z nimi też Tomasz. Przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte. Stanął pośrodku nich i powiedział, pokój wam. Potem powiedział Tomaszowi, daj tu swój palec i oglądaj moje ręce. Daj swoją rękę i włóż w mój bok. Nie bądź niewierzący, lecz wierzący. Tomasz odpowiedział mu, Pan mój, i Bóg mój, Jezus powiedział mu, dlatego, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wiele innych znaków Jezus uczynił wobec swoich uczniów, które nie są zapisane w tej księdze. Te jednak zapisane są, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i żebyście wierząc mieli życie w Jego imieniu.